Cześć, witajcie jak się macie, co słychać? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Mam na imię Piotr I zapraszam was do wysłuchania podcastu po polsku Cieszę się, że znowu możemy się spotkać Czasami zastanawiam się, gdzie mnie słuchacie? Może w samochodzie? Może na siłowni? Może w autobusie? A może wieczorem w łóżku przed snem? Ojej, to by znaczyło, że z niektórymi z was jestem w tym samym łóżku Myślę, że powinienem przestać o tym myśleć, bo dziwne rzeczy przychodzą mi do głowy Jest już listopad, dni są coraz bardziej krótkie Tym bardziej, że znowu mamy czas zimowy Cofnęliśmy wskazówki zegarków o godzinę Dlatego teraz... Już o godzinie siedemnastej Jest całkiem ciemno Ale powiem wam, że czasami Nawet lubię ten czas Gdy za oknem pada deszcz A w pokoju jest ciemno A ja siedzę tylko Przy lampce I czytam coś Albo słucham po cichu Popijając ciepłą herbatę Za oknem Wiatr, zimno, a w mieszkaniu jest całkiem przyjemnie, ciepło i spokojnie Niedawno dostałem nagranie od Natalii, która ma bardzo piękny głos Nagranie jest bardzo długie, ma prawie 20 minut Dlatego nie posłuchamy go w całości Ale przygotowałem dla was Fragment. Natalia pochodzi z Brześcia na Białorusi i powiedziała mi, opowiedziała mi swoją historię, historię swojej rodziny. Cześć, Piotr. Jak leci? Mam nadzieję, że wszystko masz w porządku. Mam na imię Natalia i jestem z Białorusi. Mieszkam w Brześciu. Brześć to miasto na granicy między Białorusią a Polską. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się w końcu nagrać dla ciebie tę wiadomość. Tak naprawdę to wpadło na taki pomysł od razu po pierwszym przesłuchaniu twojego podcastu. Był to podcast o tym, czego uczy nas Eckhart Tolle o obecnej chwili. Ale ciągle odkładałam ten pomysł, bo zupełnie nie miałam czasu, żebym skupić się na nią. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, po prostu bałam się to zrobić. A więc codziennie odkładałam nagranie. Na szczęście w końcu odważyłaś się i przysłałaś nagranie. Bardzo się cieszę. Potem Natalia opowiada historię swojej rodziny. To historia podobna do innych rodzinnych historii, które słyszałem, które przysyłacie do mnie. Dziadek Natalii był Polakiem i w ten sposób Natalia, będąc jeszcze małą dziewczynką, nauczyła się kilku wierszyków po polsku. Dziadek nauczył ją liczyć po polsku. Teraz, kiedy powstała możliwość dostania karty Polaka, Natalia postanowiła to zrobić. Jak sama mówi, za punkt honoru postawiła sobie zdobycie tej karty. W końcu doszło do rozmowy z konsulem. No i w końcu przyszedł czas na tę rozmowę z konsulą, poszłam do konsulatu i wiesz co? Prawie nic nie mogłam powiedzieć. Wszystko wiedziałam, znałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale kiedy zaczynałam mówić, to nic, kompletna blokada. Coś to była za okropność. Myślałam wtedy, że umrzę wst ze wstydu. Oczywiście nie dostałam tym razem zgody na przyznanie karty Polaka, ale ta porażka bardzo mi pomogła, ponieważ z własnego doświadczenia doszłam do wniosku, że umiejętność utworzyć zdanie i rozumieć obcy język to zupełnie coś innego niż mówić w tym języku. To na pewno jest prawda. Rozumieć i mówić to dwie różne rzeczy. Na szczęście Natalia miała z kim trenować język polski, miała kolegę z Polski, z którym zaczęli rozmawiać codziennie przez Skype. W ten sposób nabrała pewności siebie i następne spotkanie z konsulem wyglądało już zupełnie inaczej. Bardzo mi to pomogło, więc kiedy roz rozmawiałam z konsulem drugi raz, już wszystko sobie poradziło. Oczywiście, że robiłam dużo blendów, miałam okropny akcent, ale bardzo się cieszyłam, że mogę rozmawiać po polsku. Dosięgnęłam swojego celu, dostałam kartę Polaka. Myślę, że mój dziadek byłby ze mnie bardzo dumny. Brawo Natalia, doskonale. Ja również gratuluję Ci zdobycia karty Polaka. Wtedy już byłam świadoma, że, że uczenie obcego języka nie polega na wkułowaniu przypadków, odmianie czasowników itd. To zupełnie nie ma sensu. Podjęłam decyzję przeczytać jakąś łatwą książkę. Najpierw to były bajki dla dzieci z przedszkole. Po kilku takich książkach zachciało mi się przeczytać coś, coś bardziej poważnego. Zaczęłam czytać książki Joanny Jachejo'a Kawa z kardamonem. To niezbyt mądra książka, tylko książka dla nastolatek. Ale tym jest dobra, bo są w niej dużo rozmów, potocznych słów. Miałam sobie zdanie, że powinnam też ćwiczyć rozmowy. Więc odnalazłam taką aplikację Tandem, gdzie są ludzie z całego świata, którzy uczą, uczą się obcych języków. Poznałam w taki sposób ciekawych ludzi, do których mogłam pisać i też rozmawiać. Odnalaz, odnalazłam dzięki uczeniu się polskiego wspaniałego przyjaciela, który bardzo pomógł mi poprawić mój polski i dalej pomaga. Jestem mu bardzo wdzięczna. Dzięki Natalia nie znałem tej aplikacji. Myślę, że przyda się ona wielu osobom. Tę aplikację znajdziecie pod adresem tandem.net. Ja też dzięki nauce języków poznałem wiele osób. To naprawdę niesamowite. Myślę, że to jedna z wielu zalet nauki języków. Jedna z największych zalet. Poznajemy ludzi, których w inny sposób nigdy byśmy nie poznali. A, prawie zapomniałam. Chcę jeszcze zapytać e, Twoje rady. Po egzaminie chcę zacząć uczyć się angielskiego, bo przez 8 lat uczenie gramatyki Niczemu się tak nie nauczyła. Oczywiście, że będę uczyć się przez słuchanie podcastów, no i mam takie pytania, jak uważasz, czy nie będzie mi to przeszkadzało dalej uczyć się polskiego? No i jeszcze takie drugie pytanie. Tak naprawdę marzę o tym, żeby mogła rozmawiać po polsku tak dobrze, jak prawdziwa Polka, bez blendów, bez żadnego akcentu. Rozumiem, że to potrzebuje sporo czasu, ale to naprawdę moje pragnienie. Czy uważasz, że to możliwe? Co twoim zdaniem powinien dla tego robić? I to już na dziś koniec. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Trzymaj się ciepło. papa? pa. Dziękuję bardzo za nagranie. Bardzo się cieszę, że przełamałaś strach i wysłałaś nagranie do mnie. Dzięki temu wszyscy mogliśmy go posłuchać. Wracając do pytania dotyczącego nauki Dwóch języków jednocześnie. Wiele osób tak robi i nie mają z tym problemu. Wiele osób zna więcej niż dwa języki obce i uczy się ich jednocześnie. Jednak każdy z nas jest przecież inny. Mogę Wam powiedzieć tylko, jakie było moje doświadczenie. Najpierw uczyłem się języka angielskiego, i gdy poczułem się już dość pewnie Wtedy pomyślałem, trzeba by spróbować z hiszpańskim I wtedy zacząłem uczyć się hiszpańskiego Początki były bardzo trudne Bo ciągle do głowy przychodziły mi angielskie słowa Nie mogłem zacząć myśleć inaczej Jeśli mówiłem coś, to albo po polsku, albo po angielsku I tak samo myślałem jednak po pewnym czasie to się zmieniło. Muszę się przyznać, że skupiłem się na hiszpańskim do tego stopnia, że prawie całkiem przestałem używać angielskiego. Nie słuchałem, nie czytałem, nie rozmawiałem po angielsku i oczywiście po pewnym czasie straciłem płynność w mówieniu. Nadal dosyć dobrze rozumiem, ale... Nie mówię tak płynnie jak kiedyś, często brakuje mi słów. Dlatego myślę, że jeśli zaczynacie drugi język, to warto znaleźć przynajmniej jeden tydzień w tygodniu, żeby, przypom żeby przypominać sobie, trenować sobie ten poprzedni język, którego nauczyliście się wcześniej. Przynajmniej jeden dzień słuchania w tym starym języku. Natalia pyta też o akcent, a właściwie o utratę akcentu. Jak utracić akcent? Chciałaby mówić po polsku bez swojego rodzinnego, rodzimego, ojczystego akcentu. Czy jest to możliwe? Być może tak. Myślę, że po wielu latach osoba młoda, Myślę, że starszym jest dużo trudniej, ale osoba młoda może pozbyć się całkowicie akcentu, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo trudne. Jasne, zależy to od zdolności, predyspozycji. Tak jak mówiłem, każdy z nas jest inny. Jest tylko jeszcze jedno pytanie. Po co to komu potrzebne? <ślesk> Jeśli... Nie jesteś agentem 007, szpiegiem, to według mnie akcent nie jest aż tak ważny. Jeśli ludzie rozumieją to, co mówisz, mówisz płynnie, masz łatwość porozumiewania się, to czy naprawdę utrata akcentu ojczystego to taka ważna rzecz? Oczywiście każdy chce mówić jak najlepiej, jak najbardziej zbliżyć się do native speakerów. Jednak całkowite pozbycie się akcentu jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że mm, zawsze będzie słychać, że jest to nasz drugi język, a że nie jest to nasz język ojczysty. Myślę, że trzeba się z tym pogodzić. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie można dojść do bardzo wysokiego poziomu i mówić prawie tak jak Polacy. To na pewno jest możliwe. Ale całkowite pozbycie się akcentu będzie bardzo trudne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż na pewno znajdą się przykłady, które temu zaprzeczą. Znajdą się ludzie, którzy doskonale nauczyli się języka polskiego. I naprawdę trudno odróżnić ich od ludzi urodzonych tutaj, których język polski jest pierwszym językiem Jeszcze raz dziękuję Natalii I przechodzimy do głównego punktu dzisiejszego podcastu Nie tak dawno ktoś z was napisał do mnie prośbę, żebym zrobił audycję o panu Twardowskim Naprawdę jest mi bardzo wstyd, bo nie pamiętam teraz, kto to był. Dostaję od was wiele e-maili, wiadomości przez Facebook i nie mogę teraz odnaleźć, kto konkretnie mnie o to prosił. Bardzo, bardzo przepraszam za to. Niestety, nie pamiętam tego, ale nie zapomniałem o tym, że obiecałem zrobić audycję o panu. Twardowskim. Kto to był pan Twardowski? Jest to postać legendarna, wymyślona, chociaż niektórzy twierdzą, że żył kiedyś szlachcic o nazwisku Jan Twardowski, który zajmował się magią. Był czarnoksiężnikiem na dworze polskiego króla Zygmunta Augusta. Są też inni badacze, szczególnie niemieccy Którzy twierdzą, że Twardowski studiował magię w Wittenberdze A naprawdę nazywał się Laurentius Dur Z łaciny Durensius Co znaczy twardy Stąd właśnie nazwisko Twardowski Podobno Twardowski napisał dwie księgi o magii ale niestety do dziś żadna z nich nie dotrwała i nie możemy ich nie wiem, ani przeczytać, ani nawet obejrzeć. Dziś chcę wam opowiedzieć legendę o panu Twardowskim. Jak zwykle istnieje wiele wersji legendy. Niektóre wersje różnią się bardziej lub mniej od tej, którą wam teraz opowiem, ale nie... Chodzi tu przecież o szczegóły I tak, nie wiemy naprawdę jak było Przecież to tylko legenda, historia Która skrywa swoje tajemnice Ponieważ wszystko wydarzyło się Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu Kiedy w Polsce rządził jeszcze król z dynastii Jagiellonów w tych czasach żył bogaty szlachcic, który nosił nazwisko Twardowski. Pan Twardowski był bogaty, miał praktycznie wszystko, czego chciał, ale bardzo interesowała go magia. A najbardziej interesowało go jak stać się nieśmiertelnym. Studiował magię już od dłuższego czasu, czytał stare księgi, ale zauważył, że nie robi już postępów, nie może nauczyć się już nic więcej. Trochę się tym denerwował, wiedział, że muszą być jakieś specjalne magiczne sztuczki, specjalne moce, specjalne zaklęcia, których jeszcze nie zdobył. Szukał, szukał więc wciąż innych ksiąg Szukał magicznych zaklęć Wiecie co to są zaklęcia? Hmm, zaklęcia to są takie specjalne zdania Które jeśli się wypowie to dają jakąś specjalną moc Albo sprawiają, że coś się dzieje Na przykład Abra, kadabra, hokus, bogus, eus, meus i tak dalej, i tak dalej Nie znam, nie znam więcej zaklęć I nawet nie wiem, co powoduje Abracadabra No, no, nieważne, nieważne Tak jak mówiłem Marzeniem Twardowskiego było stać się nieśmiertelnym Czytał więc księgi I czytał Aż w końcu Znalazł informację Że żeby zdobyć Magiczną moc Trzeba zaprzedać duszę diabłu Co to znaczy Zaprzedać duszę diabłu Kiedy mówimy zaprzedać się diabłu Albo zaprzedać duszę diabłu To mamy na myśli, na myśli Podpisanie paktu z diabłem okay? Takiego cyrografu My obiecujemy oddać Swoją duszę diabłu a diabeł daje nam w zamian magiczną moc Taka wymiana, taki deal, taki interes Myślę, że rozumiecie I właśnie pan Twardowski postanowił, że tak zrobi Że zaprzeda duszę diabłu Musiał więc przywołać diabła do siebie Żeby z nim porozmawiać, ustalić Ale jak to zrobić? I tego nauczył się właśnie ze starodawnych, magicznych ksiąg Odprawił specjalny rytuał, zapalił świece, wypowiedział specjalne zaklęcie, które znalazł w księgach I w końcu udało mu się przywołać diabła Wokoło zrobiło się dużo dymu, rach, ciach i z dymu wyskoczył diabeł po co mnie wzywasz, panie Twardowski? Zapytał diabeł. Wtedy szlachcic wytłumaczył mu, że chce zdobyć magiczną moc, że chce potrafić robić rzeczy, których inni nie mogą robić, a szczególnie zależało mu na staniu się nieśmiertelnym. Diabeł oczywiście bardzo ucieszył się, gdy to... Usłyszał, bo wiedział, że zaraz dobędzie kolejną duszę, zaraz zabierze ze sobą do piekła kolejną duszę. Diabeł powiedział, że może dać Twardowskiemu taką moc, ale muszą teraz zrobić interes. Muszą podpisać pakt podpisać dokument. W dokumencie oczywiście było napisane, że pan Twardowski dostanie od diabła moc, dostanie nieśmiertelność, ale w zamian za to odda mu swoją duszę. Twardowski to był inteligentny facet. Pomyślał sobie tak. Dobrze, niech tak będzie, ale pod jednym warunkiem. Do tego paktu dopiszemy jedno zdanie mówiące o tym, że Moją duszę odbierzesz w Rzymie Dlaczego w Rzymie? Zapytał diabeł Wiesz, w Rzymie będzie ciekawie Sprzątniesz moją duszę prosto sprzed nosa papieżowi Tak mi się wydaje, bo dokładnie nie wiadomo, czy Twardowski tak powiedział W każdym razie diabeł zgodził się na to Okej, okay, nie ma sprawy, może być w Rzymie i tak, się, tak jak się domyślacie, Twardowski bardzo się ucieszył, ponieważ wiedział, że nie ma zamiaru nigdy pojechać do Rzymu I w ten sposób przechytrzył diabła Przechytrzył, czyli mm, oszukał, załatwił sprawę, ale w sposób nieuczciwy Musiał teraz tylko uważać, żeby nie pojechać do Rzymu i sprawa jest załatwiona On będzie miał moc, a diabeł będzie czekał na jego duszę w nieskończoność Świetnie, zatem Twardowski przeciął palec nożem, żeby popłynęła krew no, Sami wiecie, że pakt z diabłem zawsze podpisuje się własną krwią Twardowski umoczył piórowe krwi i podpisał pakt Wszystko było gotowe już po chwili pan Twardowski stał się, można to powiedzieć, supermenem Potrafił zrobić praktycznie wszystko to, co chciał Na przykład potrafił latać Stare księgi mówią o tym, że nie raz uciekał z różnych miejsc Po prostu odlatując Podróżował też na wielkim kogucie Jeśli musiał wybrać się gdzieś dalej, w dalszą drogę to wtedy wsiadał na koguta Niektórzy mówią nawet, że to był złoty kogut Pan Twardowski po prostu wsiadał na koguta I jechał tam, gdzie chciał Tak jakby jechał na koniu Co tu dużo mówić Pan Twardowski tutaj w Polsce miał ogromną moc I dzięki swoim magicznym sztuczkom Był znany na cały świat no może na cały świat to przesada, ale w Europie na pewno był znany Potrafił na przykład odmładzać starców Przenosić rzeczy z miejsca w miejsce i tak dalej No i oczywiście sam był nieśmiertelny O to mu przecież głównie chodziło Ale po pewnym czasie coś się wydarzyło Nasz król, polski król Zygmunt August miał żonę, która zmarła I król był bardzo smutny Ciągle myślał o swojej żonie Chciał chociaż raz się z nią jeszcze zobaczyć Chociaż pożegnać się z nią, powiedzieć jak bardzo ją kocha i dowiedział się o tym Twardowski i pomyślał, że musi coś z tym zrobić Przecież ma wielką moc, więc pojechał do zamku króla Oczywiście pan Twardowski mógł po prostu przywołać ducha zmarłej królowej Ale to nie było w jego stylu Zrobił tak, kazał usiąść królowi na tronie A przed nim postawił ogromne lustro Wtedy lustra nie były zrobione ze szkła, tylko były metalowe. Były z metalu. Ale to zupełnie nie ma znaczenia dla tej historii. Kiedy król siedział już przed lustrem, wtedy Twardowski zastosował jedno ze swoich magicznych zaklęć. I nagle w lustrze ukazała się twarz królowej. Król był bardzo szczęśliwy, mógł porozmawiać z królową, pożegnać się z nią, powiedzieć jak bardzo ją kocha. I w ten sposób pan Twardowski zdobył wielkie uznanie u króla, stał się bardzo ważną osobą. Pamiętacie ostatni podcast, gdy mówiłem o Rasputinie? To była podobna sytuacja. Twardowski był z tego bardzo zadowolony. Teraz wydawało mu się, że naprawdę osiągnął to, czego chciał. Był poważany nawet przez króla. Miał wielką, wielką moc. Był nieśmiertelny i właściwie zapomniał o pakcie, który podpisał z diabłem. To było przecież dawno, dawno temu, kilka lat temu. Twardowski już od dawna nie myślał o tym i po prostu Zapomniał Ja chyba bym nie zapomniał o czymś Tak ważnym jak pakt z diabłem No ale widzicie Twardowski o tym jakoś Zapomniał, nie pamiętał o tym Bardzo dużo Podróżował wtedy na swoim Kogucie, jeździł po całej Polsce A może nawet I po Europie Myślicie, że Zapomniał i pojechał do Rzymu Napić się cappuccino Z papieżem nie, nie, nie, tak nie było Wcale nie pojechał do Rzymu Ale po jednej z podróży był bardzo zmęczony Gdzieś w Polsce, podobno niedaleko Krakowa Zobaczył karczmę Karczma to taka starodawna restauracja Dawniej nie było w Polsce restauracji Nie było McDonalda i tak dalej Tylko były karczmy i postanowił wejść do karczmy Zjeść coś, odpocząć, napić się piwa Pograć w karty, pogadać z ludźmi I tak zrobił, kiedy Twardowski wszedł do środka Od razu drzwi się za nim zamknęły W środku był właściciel karczmy I Twardowski od razu coś zauważył Od razu zobaczył, że coś z tym facetem jest nie tak Hmm, coś mi się tu nie podoba, pomyślał Przyjrzał mu się dokładnie i zauważył, że spod kapelusza wystają dwa rogi O cholera, przecież to diabeł, pomyślał Twardowski Zorientował się, że to diabeł i wtedy przypomniał sobie wszystko Jasne, to jest diabeł, z którym podpisałem umowę Ale co on tutaj robi, przecież jestem... W Polsce, a nie w Rzymie Czego ode mnie chcesz? Zapytał Twardowski Nie żartuj, nie jesteśmy w Rzymie Nie możesz tutaj zabrać mojej duszy Zapomniałeś, co jest napisane w pakcie I wtedy diabeł wyciągnął Twardowskiego na zewnątrz Karczmy Wyszli ze środka I pokazał mu szyld Szyld to jest taka deska można powiedzieć reklama Deska, na której napisana jest Nazwa karczmy Zgadnijcie, jak nazywała się karczma Tak, tak, macie rację To była pułapka Karczma nazywała się Rzym Diabeł oczywiście złapał pana Twardowskiego I razem zaczęli unosić się razem w górę Coraz wyżej i wyżej. Muszę wam powiedzieć, że mam tu pewne wątpliwości. Dlaczego diabeł leciał w górę? Z tego co wiem, w górze jest przecież niebo, a piekło jest w ziemi, czyli w dole. Dlaczego więc diabeł poleciał w górę? Tego niestety nie wiadomo. Widocznie... Miał jakiś w tym cel, może miał jakiś plan O którym dziś nic nie wiemy W każdym razie, nieważne Obaj zaczęli lecieć w górę, wyżej i wyżej Pan Twardowski popatrzył w dół Widział już ziemię bardzo, bardzo malutką Strasznie się bał Nasza planeta oddalała się Robiła się coraz mniejsza i mniejsza Cholernie się bał i wtedy zaczął się modlić na głos Po polsku mamy takie przysłowie Jak trwoga, to do Boga Jeśli się boisz, to wtedy zwracasz się do Boga Zaczynasz się modlić I tak też zrobił Twardowski Zaczął się modlić Modlił się i modlił Trzeba powiedzieć, że właśnie to go uratowało nie wiem, diabeł chyba nie mógł już tego dłużej słuchać albo przestraszył się W każdym razie zostawił Twardowskiego w przestrzeni Gdzieś tam daleko od ziemi, w przestrzeni kosmicznej Podobno, tak jak mówią ludzie, dziś Twardowski mieszka na księżycu Jest przecież nieśmiertelny, więc siedzi na księżycu i patrzy z góry na nas być może jest gdzieś po ciemnej stronie księżyca Dlatego nigdy go nie widzimy Nie spotkali go nawet Amerykanie Gdy byli na księżycu Nie wiemy, a może go spotkali Tylko nic o tym nie mówią Wiecie jak to jest z Amerykanami Kto wie, kto wie I tak to kończy się legenda o panu Twardowskim Chcę wam powiedzieć, że w Polsce jest jedna pamiątka Jedna jedyna pamiątka po panu Twardowskim W Węgrowie To jest miejscowość na wschodzie Polski Na Podlasiu W kościele w Węgrowie znajduje się lustro Którego używał pan Twardowski To lustro jest zrobione z polerowanego metalu nie jest szklane, jest metalowe i kiedy patrzymy na nie przy odpowiednim świetle, to faktycznie możemy zobaczyć postaci. Podobno jest to lustro, w którym Zygmunt August zobaczył swoją zmarłą żonę, tak jak mówi legenda. Na pewno słyszeliście o polskim poecie Adamie Mickiewiczu. Legenda o panu Twardowskim była również inspiracją dla... Adama Mickiewicza, który napisał Balladę Wiersz, który nosi tytuł Pani Twardowska Ten wiersz Zaczyna się tak Jedzą, piją, lulki Palą, tańce, hulanka Swawola Ledwie karczmy nie rozwalą Haha, ha, hi, hi hejże Hola Prawie każdy zda przynajmniej Początek tego wiersza Ponieważ uczyby się go w szkole Oczywiście nikt nie wie, co to są lulki. Podobno to są papierosy, tak nam przynajmniej mówiła pani w szkole. Podobno dawniej na papierosy mówiło się lulki. Nie tak dawno powstała też bardzo ciekawa seria filmów nowych interpretacji polskich legend. Te filmy zostały zrobione dla firmy Allegro Allegro to taki polski eBay Myślę, że to są filmy reklamowe Ale są bardzo dobrze zrobione Grają w nich znani aktorzy, są świetne efekty specjalne Dlatego zachęcam Was do obejrzenia sobie Legendy o Panu Twardowskim W całkiem innej wersji niż tą, którą ja Wam przed chwilą opowiedziałem Właściwie są dwa filmy. Dwie części legendy Pan Twardowski pisane przez Y na końcu, nie przez I. Yy, I druga część Pan Twardowski 2.0. Obie części mają napisy w języku polskim i możecie je znaleźć na YouTube. Polecam, bo naprawdę warto. Oba filmy są bardzo dobrze zrobione. Jeśli nie rozumiecie wszystkiego, to włączcie sobie napisy. Myślę, że to będzie dla was ciekawe I jednocześnie dobre ćwiczenie języka polskiego Kochani, tak to powoli nasz podcast Dobiega do szczęśliwego końca Jeśli słuchacie mnie przez iTunes I podobał wam się podcast To jeśli to nie jest problemem Dajcie mi pozytywną opinię I pięć gwiazdek w ten sposób zrobicie mi Wielką przyjemność, a jednocześnie jeszcze więcej osób dowie się o podcaście Real Polish i będę mógł im pomagać w nauce języka polskiego. Nie muszę chyba Wam już mówić, że na mojej stronie znajdziecie więcej podcastów i więcej innych materiałów do nauki polskiego i Pamiętajcie, co powiedziała Natalia. Uczenie obcego języka nie polega na wkułowaniu przypadków, odmianie czasowników itd. Żeby zacząć mówić, trzeba zapomnieć o gramatyce, dużo słuchać i trenować, mówić po polsku. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Dużo słuchajcie, poszukajcie kogoś do rozmowy. A jeśli nie macie nikogo, to możecie spróbować moich historyjek z pytaniami i odpowiedziami. Jeśli będziecie odpowiadać na pytania na głos To jest to forma ćwiczenia Podobna do rozmowy Chociaż to, przynajmniej to W ten sposób możecie trenować Próbujecie odpowiadać na pytania Potem słyszycie poprawną odpowiedź Jeśli ktoś nie ma z kim rozmawiać To może robić właśnie takie ćwiczenie Naprawdę to pomaga w nauce Świetnie, moi drodzy. Pozdrawiam was w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję wam za dziś i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl